To są informacje Polskiego Radia 24. Apel prokuratury po śmiertelnym wypadku posła Łukasza Litewki. Politycy różnych opcji wspominają zmarłego dziś Andrzeja Olechowskiego. Donald Trump odwołał podróż swoich przedstawicieli do Islamabadu. Iran miał zostawić propozycje pokojowe. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu apeluje o zgłaszanie się świadków wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek na drodze pomiędzy Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Zeznania świadków mogą mieć kluczowe znaczenie w wyjaśnieniu okoliczności wypadku. Bartosz Kidian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu powiedział podczas konferencji prasowej, że jeszcze nikt nie skontaktował się ze służbami. Oczekujemy na zgłaszanie się świadków przede wszystkim świadków naocznych tego zajścia. Do chwili obecnej takie osoby nie zgłosiły się do prokuratury ani do organów policji. Na początku przyszłego tygodnia ma zapaść decyzja, czy prokurator zaskarży postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec podejrzanego. Bartosz Kilian powiedział, że orzeczenie nie odpowiada w pełni wnioskom prokuratora. Sąd orzekł o trzymiesięcznej izolacji mężczyzny, jednakże dodał w swoim postanowieniu warunek, zgodnie z którym w przypadku wpłaty 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Mężczyzna będzie miał prawo do opuszczenia aresztu. Prokuratura w Sosnowcu uważa, że tylko izolacja podejrzanego pozwoli na rzetelne prowadzenie śledztwa w sprawie wypadku. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Zmarł Andrzej Olechowski, ekonomista i polityk, były minister finansów i minister spraw zagranicznych, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej wspomina, że Andrzej Olechowski był osobą bardzo pomysłową. Był zaangażowany w prace programowe, w prace klubów obywatelskich. Bardzo zaangażowany, osoba, która dawała z siebie naprawdę wiele, w sensie programu, emocji takiej intensywnej obecności w polskim życiu publicznym przez lata. Działania Olechowskiego wspomina też były premier minister finansów w rządzie PiS Mateusz Morawiecki. Początek lat 90. minister Olechowski również starał się wypracować kompromis z tymi, którzy byli naszymi wierzycielami po stronie zachodniej. Współczuję rodzinie przede wszystkim i wiem jaką ciężką funkcję sprawował, będąc ministrem finansów, bo to były czasy bardzo, bardzo trudne. Andrzej Olechowski dwa razy startował w wyborach prezydenckich. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odwołał podróż swoich przedstawicieli do Islamabadu. Do stolicy Pakistanu mieli udać się Steve Witkoff i Jared Kushner, aby spotkać się z Irańczykami. To reakcja na opuszczenie Islamabadu przez przedstawicieli Iranu. Irańczycy zostawili swoją wersję porozumienia pokojowego z USA i Izraelem. Tymczasem prezydent Iranu wezwał obywateli do oszczędzania energii elektrycznej, ostrzegając, że chociaż obecnie nie ma niedoborów, to administracja USA wielokrotnie groziła zniszczeniem infrastruktury energetycznej. Akcja Polska na tak w Bolszewie na Pomorzu w Szkole Podstawowej nr 2 zagrał zespół kombi. Urszula Matysiak z TVP Info rozmawiała z uczestnikami o wrażeniach z koncertu. To są trochę piosenki waszych rodziców. Podobają wam się, Olek? Jak, jak sądzisz? Mm, no ja myślę, że naszym rodzicom się podobają, ale ja sam dopiero niedawno odkryłem, że w ogóle jest taki zespół. No ale przyszłem dzisiaj, no i bardzo fajnie było, mimo że prawie żadnej piosenki nie zdałem. Tam kilka kojarzyłem. Ale refreny widziałam, że śpiewasz. No tak, no jak mówiłem, jak mówiłem no niektóre refreny kojarzył. No kojarzysz i szło ci naprawdę świetnie. jeszcze czy wydał, udał się wywiad z zespołem kombi, bo uczniowie dostali takie zadanie? Tak, wywiad się bardzo udał. Dzisiaj y, zamieniliśmy długopisy na mikrofony, także przed nami też było inne zupełnie wyzwanie, y, bo musieliśmy się sprawdzić zupełnie zupełnie innej roli. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Telewizją Polską, Polskim Radiem i Ministerstwem Edukacji. Zbliża się majówka, a wraz z nią tradycyjne spotkania i grille. Policja apeluje, by przed rozpaleniem ogniska w mieście sprawdzić regulamin miejsca, mówi aspirant sztabowa Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej. Samo rozpalenie w miejscu nieprzeznaczonym do tego już skutkuje na nas nałożeniem mandatu, ponieważ nie możemy tego robić. Natomiast musimy się jeszcze liczyć z tym, że jeżeli dojdą do tego konsekwencje, jak na przykład rozniecenie pożaru, bądź stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa życia lub zdrowia, to te kary nam niewspółmiernie wzrastają. I w tym momencie jest to nawet już kara do 30 tysięcy złotych. Ogień powinien być ograniczony do wyznaczonego miejsca, a użytkownicy powinni być zaopatrzeni w wodę lub piach do zagaszania.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 Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w okolicach Warszawy i Otwocka umiarkowana. Na Mazowszu i Dolnym Śląsku utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe w lasach. Na pozostałym obszarze przeważnie jest na średnim poziomie. Obecnie niemal połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Klimat. Sześć minut po godzinie 21 w Polskim Radiu 24. Dziś odszedł Andrzej Olechowski, a ponad rok temu, 11 lutego, miałem przyjemność przeprowadzić z Panem ministrem wywiad na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam do wysłuchania fragmentu tej rozmowy. Państwo i moim gościem jest pan Andrzej Olechowski, Były minister finansów, były minister spraw zagranicznych, jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej 2001 rok. Trochę dawno. Dawno. I co, sprawdziło się? Sprawdziło się? A, no, widać, nie? Kto, niech mi pan przypomni, bo ja już stary jestem, kto dzisiaj jest premierem? No, Donald Tusk. No. Czyli Platforma obywatelska. Czyli się to dobrze sprawdziło. Panie ministrze, przed wejściem do studia w drzwiach spotkaliście się panowie Ernest Zozuń z panem. No i Ernest Zozuń ma do, dla pana no, ogromny dług wdzięczności wobec pana. Ja rozumiem, że taka rola urzędnika państwowego na tak wysokim stanowisku jak minister wtedy wyciągał pan Ernesta z Czeczeni, bo Rosjanie nie chcieli puścić naszego dziennikarza. To jest tak zwana codzienność Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Niestety, dlatego, że w różnych miejscach na świecie dzieją się rzeczy tragiczne i, i wyciągamy. Trzeba wyciągać, trzeba pomagać, trzeba negocjować, trzeba sprytnie to robić, trzeba prosić o pomoc, jakieś inne rządy i tak dalej, i tak dalej. A ja z pokorą przyjmuję takie podziękowania, bo sam nie bardzo pamiętam. Niedawno mi e, ojcowie Palotyni dziękowali, że wyciągnąłem ich skądś tam. A trochę pamiętałem, ale, ale, ale z, z trudem. To jednakże naprawdę jest codzienna praca. No ale na pewno pan pamięta, pan miał na studiach służbę wojskową, no ja miałem studium wojskowe, dopiero potem się szło na rok do armii. Pamięta pan z tej teorii wojskowej, wziętej żywcem z teorii ros rosyjskiej, tak zwane rozpoznanie boje. Oczywiście nas niepokoją to, a to jakiś balon wpadnie, a to jakaś rakieta zabetonowana, a coś, a tamto i nie wiadomo. Mnie się wydaje, znowu to jest taka, taka typowa, typowe działanie, jak to się mówi dzisiaj, hybrydowe, ale nie jest stare jak świat, prawda, że coś tam... Hmm, prowokować, nieco prowokować, sprawdzać w ten sposób czujność. To chyba sprawdzać oczywiście. przede wszystkim. No tak, tak, sprawdzać czujność, ale też trzymać w napięciu. No bo trzymanie w napięciu, jak pan sobie wyobraża, kosztuje dużo pieniędzy, a wymaga drogich środków i tak dalej, i tak dalej. No tak, bo trzeba te klucze pilnujące naszych granic, tak. te samoloty, one muszą polecieć, sprawdzić, ewentualnie zmusić do opuszczenia bądź wylądowania na terytorium Polski. Tak. Jak pan sądzi, czy jeżeli takie procesy będą się nasilać, czy może dojść do tego, że ktoś w końcu powie dość i zastosujmy metody, które w niektóre kraje na świecie stosują wobec wrogich samolotów? A, tak oczywiście przychodzi mi do głowy prezydent Turcji, gdzie samolot no leciał, ale to trzeba mieć prezydenta równie pewnego siebie, jak prezydent Erdogan i niekontrolowanego nie przez nikogo, który mówi wleciał, to mi go zestrzelcie. No to fru i zestrzelili. A nie, my jesteśmy członkiem sojuszu. E, to Turcja też. E, no tak, ale Turcja jest na specjalnych prawach. My jesteśmy zdyscyplinowanym członkiem sojuszu. Nie robimy takich rzeczy bez porozumienia z sojusznikami. Wolimy e, uznać, że to jednakże jest błąd niż prowokacja, bo jeśli prowokacja, no to wchodzimy w etap straszny, więc ten słynny artykuł wolelibyśmy to troszkę odsuwać, nie, nie uznawać, że tak jest. Wie pan, tyle filmów powstało na ten temat, prawda? A dzielnych tam później admirałów, komandorów i tak dalej, i tak dalej, którzy jednakże nie wystrzelili rakiety, żeby tam zestrzeć i nie wywołali trzeciej wojny światowej. Mówił Andrzej Olechowski, a my połączyliśmy się z Ernestem Zozuniem, naszym radiowym kolegą. Dobry wieczór, Erneście. Bardzo smutna informacja, ale chyba masz świadomość tego, że minister Andrzej Olechowski cię uratował. Tak, oczywiście, że mam taką świadomość. Pan minister wtedy bardzo wiele zabiegów wykonał. Zresztą nie tylko on sam, bo również pani konsul Agnieszka Magdziak, która wtedy była konsulem w Moskwie. Natomiast myśmy mniej więcej 6 czy 7 dni, ja już dokładnie nie pamiętam, czekali aż będziemy mogli się z tej czyczeni wydostać. A w tym czasie no i pan minister, i pani konsul, no i jeszcze pracownica ambasadziori zasady i pracownicy ministerstwa oczywiście wykonywali określone zabiegi, by nam się nie stała krzywda. Myśmy byli wtedy prawie, że na linii frontu. Z jednej strony zbliżał się do nas front, a z drugiej strony były rosyjskie posterunki, przez które nie mogliśmy przejechać i Rosjanie nas po prostu trzymali w tym jednym miejscu i chcieli wręcz skierować w kierunku tego frontu. No i sprawa toczyła się o to, by po pierwsze oni nam pozwolili pozostać przy tych posterunkach rosyjskich, tak żebyśmy mogli spokojnie czekać, aż przybędzie pracownik MSZ-u z odsieczą, bo rzeczywiście jechał też konsul tam na miejsce a z drugiej strony, żeby wreszcie Rosjanie nas przepuścili, a poza tym, by dowiedzieć się, jakie oni mają zamiary, o co im chodzi tak naprawdę, bo tego no, myśmy sami nie byli w stanie ustalić, ale rozumiem, że w msz tajnymi różnymi e, e, kontaktami ustalano, o co chodzi. No i doprowadzono wreszcie do tego, że przez te rosyjskie posterunki udało nam się z tej Czeczeni wydostać i to to Właściwie prawie, że ostatniego dnia, bo tego ostatniego dnia, kiedy wyjechaliśmy w to miejsce, w którym czekaliśmy na to oswobodzenie, po prostu przyszedł front. I myślę sobie tak, że z odejściem Andrzeja Olechowskiego kończy się czas dżentelmenów w polityce, prawda? Tadeusz tak, Mazowiecki, prawda. Bronisław Geremek i to są postaci, które no stanowiły o polskiej polityce, a dziś... W polityce to się nazywa mężowie stanu i rzeczywiście mieliśmy szczęście do takich mężów stanu. Między innymi był nim, był nim Andrzej Olechowski, człowiek z niesłychaną godnością, z niesłychaną kulturą. Właściwie, wiesz co, wtedy kiedy on nas pomagał w wydostaniu się z tej Czeczeni, on był gdzieś daleko w Warszawie, on był wielkim panem ministrem. Ja później e, to, co przywoływałeś do tej No ale przypomnę Ci rozmowie... jedną rzecz. Prze, muszę Ci przerwać na moment. E, przypomnę Ci jedną rzecz, że był Andrzej Olechowski, był też naszym kolegą radiowym. Bo pracował tak. w trójce. Słuchaj, tak muszę, musimy kończyć. E, mhm. Czas jest nieubłagany. Nasza wydawczyni również. Bardzo Ci dziękuję serdecznie ja za Ja również to bardzo wspomnienie. dziękuję. I myślę, że trzeba takich ludzi jak Andrzej Olechowski pamiętać, bo to są ludzie, którzy wyznaczają Najwyższe poziomy w polityce i obyśmy takich polityków na szczeblach władzy, i tych niższych, i tych najwyższych, mieli jak najwięcej, bo wtedy będziemy mieli wspaniały kraj. Ernest Zozuń, dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję. Radio 24. Słowem wszystko. Marzyciele i rzemieślnicy. Szanowni Państwo, Kuba Wygnański, kolejny odcinek audycji Marzyciele i Rzemieślnicy. Dzisiaj ze mną w studiu jest Michał Gulczyński. Cześć Michał. Cześć. Doktor Michał Gulczyński, ale umówiliśmy się, że mam ten przywilej, że mogę mówić na ty, tak oswajam tą konwencję. Jak to się wszystko zaczęło? Tak się zaczęło, że dostałem zaproszenie na kongres, nie kobiet, tylko kongres mężczyzn. A później już było tak, że nie mogę tam być, bo gdzieś wyjeżdżam i nagrywamy tę audycję, żeby państwo wiedzieli kilka dni przed kongresem, ale jeśli będziecie jej słuchać, no to już będzie po kongresie. Więc chciałoby się wiedzieć, co będzie na kongresie i spróbuję o to zapytać, ale przy tym trzeba przewidzieć pewną hipotezę, że może było tak, a może było zupełnie inaczej, a sprawy są bardzo w jakimś sensie ważne. Gorące to nie jest dobre słowo, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, no właśnie, szukam jakiegoś dobrego słowa. Jak się nazywa twoja książka? Mężczyźni o nierówności płci. No, na ogół w, w słowie nierówność płci do, domniemane dokończenie brzmi, że chodzi o kobiety, a teraz chodzi o mężczyzn i na tym to chyba polega i też od razu powiem, że wcale nie było łatwo znaleźć termin, gdyż Musi coś być na rzeczy, dlatego że po pokazaniu tej książki się, po jej publikacji, no zainteresowanie tym tematyką jest olbrzymie. Godne pozazdroszczenia, tak bym powiedział. Więc Michał jest rozrywany, ale znalazł dla nas czas. Bardzo jestem Tobie za to wdzięczny. No to powiedzmy, dlaczego napisałeś tę książkę w ogóle? Książka jest kontynuacją mojej działalności. Pięć lat temu napisałem raport Przemilczane nierówności i on już wtedy wywołał całkiem sporą dyskusję. Zgłosiło się do mnie wielu mężczyzn, którzy mówili, że właśnie powinniśmy coś przedsięwziąć, powinniśmy zacząć wspólnie działać, że właśnie tego im brakowało, tego potrzebowali, żeby zacząć mówić o swoich problemach albo o problemach, które obserwują i dotyczą innych mężczyzn, bo często te problemy, którymi się zajmujemy, nie dotyczą nas samych, tylko właśnie mężczyzn, zwłaszcza gorzej sytuowanych, którzy mają zdecydowanie mniej szczęścia w życiu. I tak powstało stowarzyszenie na Rzecz Chłopców i Mężczyzn i właściwie jednocześnie kongres mężczyzn, na którym chcemy zbierać wiedzę. Zapraszamy ekspertów, zapraszamy osoby, które są doświadczone w rozwiązywaniu tych problemów, o których mówimy. I szukać rozwiązań przede wszystkim. W ogóle mężczyźni są tacy, i to chyba nie jest tylko stereotyp, że tak o swoich problemach to nie za bardzo chętnie. Ktoś musi stworzyć jakiś pretekst i dobrze, że tylko to napisałeś, widziałem raport Klubu Jagiellońskiego. No to jest ważna rzecz. Gratulacje dla klubu, że to e, zrobił. I że on jest, jakby to powiedzieć, on jest wyważony i spokojny, obiektywny. I on nie karmi się tą emocją, że zazdrościmy tego, że kobietom udało się to wzmożenie emancypacyjne, które zawsze się tak kojarzy. Ale ja to widzę jako ojciec też. Mój syn, jak miał lat 12 czy 13, w bardzo dobrej warszawskiej społecznej szkole, przyszedł do mnie i powiedział, że ma problem, że zawsze winne są chłopaki. I on już to widzi, że dziewczyny mają jakby lepiej na świecie. I czasami ja się spotykam z różnymi środowiskami, także takimi, nazwijmy to progresywnymi. I widzę, że coraz bardziej to nie jest jakoś szokujące, że mówię, że gdyby w Polsce istniały to, co się w Stanach nazywa affirmative action, czyli że jakby pewna grupa powinna być bardziej popychana w szansach, to ona dotyczyłaby paradoksalnie nie dziewczyn, tylko chłopaków. I no widzę, w że w Polsce mamy takie przykłady, gdzie jednak to dotyczy dziewcząt, nawet bez szczególnego uzasadnienia. I Przykładem jest gmina Pszczyna, która organizuje z Funduszy Europejskich program wsparcia dziewcząt w edukacji, nie w informacji gdzie rzeczywiście dziewczęta są niedoreprezentowane, jak to się mówi, tylko ogólnie w nauce i... W tym programie, w rekrutacji, za bycie dziewczynką jest plus 5 punktów, za niepełnosprawność plus 4 punkty, no a oczywiście chłopcy, to jest ta domyślna grupa uprzywilejowana, mimo że program dotyczy dzieci w podstawówce, a w podstawówce to chłopcy mają znacznie słabsze wyniki, więc to wcale nie jest takie oczywiste, że gdybyśmy mieli takie akcje, to one dotyczyłyby chłopców. Niestety takich akcji mamy mało i często to, co słyszę od polityków, to jest po pierwsze, nie wiedzieliśmy, że są takie problemy właśnie dlatego, że mężczyźni często obawiają się, żeby o tym mówić bo Z jednej strony mogą zostać zaatakowani, że są przeciwko kobietom, skoro mówią o problemach mężczyzn, a z drugiej strony, tej bardziej konserwatywnej, będą zaatakowani, że no, są niemęscy, tak? że zgrywają ofiary, że właśnie powinni jednak wziąć życie w swoje ręce, wziąć je za, za bary, za rogi i walczyć o swoje, ale indywidualnie, a nie zbiorowo. Więc niestety, po pierwsze, jest problem właśnie z wiedzą o tych problemach i staram się go rozwiązać tą książką. A po drugie, z tym co nazywam luką empatii, czyli brakiem Współczucia dla mężczyzn, czy zainteresowania problemami mężczyzn, gdy nawet już o nich wiemy, to zazwyczaj szukamy jakiegoś wytłumaczenia, że sami są sobie winni, albo że to mężczyźni mają władzę i sami ustawili ten świat tak, że teraz cierpią, więc właściwie dlaczego powinniśmy coś jako społeczeństwo czy jako państwo z tym robić? No tak, też to czuję, że to jest trudne, bo wchodzisz na takie terytorium, gdzie można oberwać od każdej ze stron I, I, to bardzo, i obrywasz. Ja ci tego gratuluję, bo to oznacza, że to, to są ważne rzeczy, tak mi się wydaje oczywiste, ale też nie chciałbyś być nazwany, że się zajmujesz gender studies, czy się zajmujesz gender studies? Ile to słowo samo się, bo ono nigdy nie zawierało niby płci, zawierało koncept. Jak ty się sytuujesz w tej walce o to, czy w ogóle gender to takie okropne słowo? Jak ty o sobie myślisz? Nie, się nie boję słowa gender, ani nie boję się gender studies. Korzystam na pewno z wielu koncepcji, które w ramach tych gender studies zostały rozwinięte, czy w ogóle w myśli tej historycznej, która zazwyczaj była feministyczna, o, o równości płci. Czy sam bym się zaklasyfikował jako gender studies, trudno powiedzieć, dlatego że zazwyczaj nam się to kojarzy z takimi interpretatywistycznymi badaniami, to znaczy czytaniem tekstów i interpretowaniem, co być może autorzy mieli na myśli. Ja natomiast jestem naukowcem ilościowym pozytywistycznym, To znaczy wierzę w to, że jest jakaś obiektywna prawda, do której staramy się i powinniśmy się starać jako naukowcy dążyć. I sam prowadzę głównie badania ilościowe, więc myślę, że jest to trochę inna tradycja badawcza. Zajmuje się socjologią, politologią, nie ma w Polsce takiej dyscypliny gender studies, więc na szczęście nie muszę się wprost klasyfikować, ale zajmuje się badaniami nad płcią no bo, zdecydowanie. To bo wydaje mi się, że w ogóle w tym gender studies, jeden z, jego, z, z tych nurtów oczywiście dotyczy jakby takich badań trajektoryjnych tak naprawdę. I on ma jakiś cały swój język, pewnie dotyczący blokad, tego pewnie dużo ciekawych metafor, szklanych sufitów. No nie wiadomo czego, i być może on jest jakoś użyteczny, ale powiedz, bo powiedziałeś, że jesteś ilościowcem i że wierzysz, że prawda istnieje. No, że ona istnieje. Podzielam ten pogląd, chociaż wydaje mi się, że czasami nie jest popularny, ale jeśli szukacie jej w twardych danych, to powiedz jakiego rodzaju materię taką empiryczną masz na widelcu, tak bym powiedział. Naukowo zajmuję się głównie teraz nierównościami w wynikach edukacyjnych, czyli tym dlaczego i gdzie chłopcy mają słabsze wyniki. W Polsce średnio chłopcy na egzaminie ósmokrasisty mają o 9 punktów procentowych mniej z języka polskiego, o 3 punkty procentowe mniej z języka angielskiego i nie mają przewagi z matematyki. Wydaje nam się tak stereotypowo, że chłopcy są lepsi z matmy, ale okazuje się, że w tym wieku, na tym etapie edukacji, na egzaminach wcale średnio nie są lepsi. I to oczywiście rzutuje później na ich dalsze wybory edukacyjne, na to, że znacznie mniej chłopców idzie do liceum, a znacznie więcej chłopców idzie do szkół branżowych prawie połowa chłopców idzie do techników i tylko mniej niż co trzecia dziewczynka, więc cały czas nam się wydaje, my się, gdy myślimy o edukacji, naszym domyślnym uczniem jest uczeń liceum. Co ciekawe, nawet gdy posłowie Konfederacji mówią właśnie o młodych ludziach, to zachęcają licealistów i licealistki, żeby dołączali do naszej partii, albo mówią, że po maturze mężczyźni powinni być kwalifikowani do, do wojska i do obowiązkowych szkoleń wojskowych, natomiast duża część, jakieś 20% chłopców nie podchodzi w ogóle do matury, a zdecydowana większość, dwie trzecie, nie chodzi do liceum. Więc nawet ci, którzy się komunikują do młodych mężczyzn, często w ogóle zapominają o tym, gdzie ci mężczyźni są. I jeszcze wracając do tego, co badam i czym się zajmuję, te nierówności na egzaminach są znacznie większe na terenach wiejskich. Czyli gdy spojrzymy na Warszawę i sumujemy te trzy części egzaminu ósmoklasisty, to chłopcy i dziewczynki mają mniej więcej średnio podobne wyniki. Natomiast znacznie większe nierówności są właśnie na peryferiach, na terenach wiejskich, na terenach rolniczych. I czym to tłumaczysz? Na razie pracuję nad wytłumaczeniami. To, co słyszę od mężczyzn, którzy się wychowali właśnie na, na takich terenach, to są ich wspomnienia z tego, jak nie mieli czasu czy siły na naukę, dlatego że musieli pomagać w gospodarstwie. To w mniejszym stopniu dotyczyło dziewcząt i oczywiście znacznie mniej dotyczy to chłopców w dużych miastach, którzy często wychowują się po prostu w Rodzina, gdzie oboje rodziców ma wyższe wykształcenie, gdzie oni sami wiedzą, że to jest ich naturalna ścieżka, tak? czy po prostu nie widzą nawet innej opcji niż to, że pójdą do liceum, albo że ewentualnie pójdą do bardzo dobrego technikum, zdadzą maturę i też pójdą na, na studia. Tak już nie są oczywiste coraz bardziej studia, myślę, nawet w dużych miastach, ale liceum pewnie jest przedmiotem aspiracji rodziców i dzieci. Ja się nie znam wiele na tym systemie, ale wiem... Że jak ważny, jak krytycznie ważny z punktu widzenia trajektorii jest ten właśnie egzamin ósmoklasisty, to jest jedyny, którego nie możesz powtórzyć i którzy może mówiąc brutalnie to, że miałeś gorszy dzień może zaowocować tym, że twoja w ogóle życiowa ścieżka zostanie zupełnie inaczej ustawiona, a są różne obiektywne, zupełnie biologiczne, ewolucyjne powody, dla którego wcale te szanse nie są równe w okresie szkoły podstawowej. I to może być taki, powiedziałbym, no taki rudko, nie, nie, nie mogę mówić po angielsku, no taka jedna z przyczyn rozdzielania się tych ścieżek, bo o tym chciałem trochę więcej powiedzieć, bo później mówi, że to oczywiście dobrze to jest ilustrowane, bo to jest i ta sytuacja chłopaków, Feminizacja zawodu nauczycielskiego, być może brak ról męskich, które tam się pojawiają. No i skutek jest taki, nie wiem czy skutek, bo to on zwleczony, ale także jeśli chodzi o wyższe wykształcenie, to że sięgnąłem do Twojej publikacji że na 10 młodych mężczyzn z wykształceniem wyższym jest 16 dziewczyn. Ale że to jest ten rozstęp, on się po prostu pogłębia tak naprawdę z czasem. Tak, teraz trochę to przyhamowało, ale rzeczywiście wśród młodych osób, które mają około 30 lat, teraz 50... 5% młodych kobiet ma wyższe wykształcenie i 37% młodych mężczyzn. Czyli to jest 18 punktów procentowych różnicy, a jeszcze 25 lat temu mniej więcej tyle osób, czyli kilkanaście procent młodych osób miało w ogóle wyższe wykształcenie. A teraz to jest ta luka między płciami, więc to jest rzeczywiście przepaść w wykształceniu wyższym. Wśród magistrów jest dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn, więc trudno nam się jest spotkać i w życiu takim osobistym, czy właśnie na studiach, czy dogadać się później, gdy, gdy mamy jednak różne trajektorie życiowe, ale też nawet trudno nam się spotkać fizycznie, dlatego że kobiety znacznie częściej emigrują ze wsi do miast. Oj, do tego wrócimy, bo to jest ja, ty na pewno znasz język, którego ja nie mogę znaleźć, ale o tym za chwilę, bo jeszcze spojrzałem sobie na wypisy z twojej książki, ja też, może miałem dobrą intuicję, ale niedawno mieliśmy audycję edukacji obywatelskiej, no i ja tam taką wydawało mi się wtedy obraz obrazoburczą, miałem Chociaż no, jakimś pewnie kojarzony w ogóle jestem z tymi zagadnieniami edukacji obywatelskiej i tak dalej, i tak dalej. I jakimś sukcesem było to, że edukacja obywatelska pojawiła się w licach i tam jest, nie wiem, trzy godziny. uczą jej głównie historycy i ja wtedy na potrzeby prowokacji powiedziałem, że może jeśli chodzi o edukację obywatelską w tych czasach, to nie mniejsza, a może nawet większa jest rola nauczycieli WF-u, bo jeśli chodzi w szczególności o chłopaków, to sport, oczywiście on może być źródłem kompletnie toksycznego skrzywienia, ale jest tak naprawdę niezwykłym przedsięwzięciem, które uczy nagrody za wysiłek, pracy zespołowej, tego co to znaczy fair play i jakoś demokratyzuje. Bo nawet jak rodzice ci kupią buty za 5000 zł to i tak nie będziesz biegał szybciej. Wydaje mi się, że to jest bardzo niedoceniany zawód i właśnie przy deficycie ról męskich, że on powinien być bardziej doceniony i częścią tego wyposażenia obywatelskiego powinny być te... No ja mam takie przywiązanie do tego, chociaż to nie jest popularne słowo cnoty, ale takie myślenie cnotach obywatelskich, czyli o gimnastyce powiedziałbym bardziej, to chyba Platon powiedział, demokracja to ustrój, w którym nie mogę się powstrzymać przed tym cytatem, bo on dużo daje do myślenia pół tysiąca lat temu. Demokracja to ustrój, w którym kosmetyka jest ważniejsza niż gimnastyka i erystyka ważniejsza niż polityka. I to się nie zmieniło. No więc wracamy do pożytków z gimnastyki. Czy to był głupi pomysł z tymi nauczycielami w uef Ja sam piszę o, o tym, że właśnie nauczyciele w są jednymi z nielicznych mężczyzn w szkole. Nie skupiam się tyle na edukacji obywatelskiej, co na ich roli w przyciąganiu do szkoły, w tworzeniu przestrzeni, gdzie chłopcy czują się mile widziani, gdzie mogą się czuć docenieni za coś innego niż to, za co pozostali nauczyciele ich doceniają, czyli za bycie dobrym z wszystkich przedmiotów jednocześnie i za wykonywanie zadań domowych i tak dalej. Więc sama ta przyjemność przebywania w szkole to jest myślę rola pierwsza nauczycieli w Druga rola to jest dbanie o zdrowie. Teraz ma być edukacja zdrowotna obowiązkowa, więc być może będzie to wzajemnie się jeszcze uzupełniało i trzecia rzecz to jest pokazywanie, że to nie jest tak, że albo sport, albo nauka i że albo, albo ktoś jest osiłkiem, albo czyta na przykład. No to znowu Grecja, te wszystkie rzeczy e... muszą być razem, gimnazjum. E... i. No właśnie i na przykład nauczyciel w może zauważyć, że którzyś chłopacy się interesują czymś szczególnie, na przykład taktyką piłkarską albo biografiami jakichś sportowców i podrzucić im właśnie książkę do przeczytania, bo chłopcy często... Czytają wtedy, gdy mogą się czegoś dowiedzieć, czegoś konkretnego, czyli szukają nie tyle jakichś przeżyć duchowych i oderwania od świata i właśnie literatury pięknej, co, czyli w historii wymyślonych, co jakichś faktów. I znowu można łączyć to z innymi umiejętnościami. Są świetne książki o albo historii sportu, albo o statystyce w sporcie i biznesie w sporcie i tak dalej. Ma nieprawdopodobną zupełnie wiedzę. Szkoły mają bardzo dużą rolę do odegrania, żeby to umożliwiać, żeby być może przyciągać mężczyzn, którzy się zajmują takimi rzeczami. Akurat bardzo ważną postacią w moim życiu był fizyk szkolny w gimnazjum i liceum. Mężczyzna, który prowadził kółko brydżowe. To był jeden z ważnych elementów, jeden z ważnych przyczyn, dla których poszedłem akurat do tej świetnej zresztą szkoły w Poznaniu i i później to było coś też, dzięki czemu bardzo dużo czasu w szkole spędzałem, dlatego że mieliśmy kółko brydżowe, że spędzaliśmy tam właśnie piątki, całe popołudnia, razem jeździliśmy w weekendy. Podobnie może być właśnie czy z szachami, czy z kombinatoryką, czy na przykład z automatyką, robotyką i tak dalej. Mamy w Stowarzyszeniu na Rzecz Chłopców i Mężczyzn kolegę, który prowadzi zajęcia, z programowania robotów nawet w przedszkolu. Próbujemy tu w Stoczni zrobić jakiś rodzaj takiego abordażu. Próbujemy namówić strażaków, a w szczególności młodzieżowe Drużyny strażackie, które dla Państwa wiedzy jest 16 tysięcy jednostek straży. Jedna trzecia posiada młodzieżowe i dziecięce drużyny. Próbujemy skontaktować ich z ruchem ogólnie makerskim, który potrafi zrobić coś z niczego. I zrobić cud, to znaczy dobrać się, jak mówimy o szkole. W polskich szkołach trzy lata temu kupiono około 19 tysięcy drukarek 3D. Większość z nich stoi dalej w kartonach. Więc Chcemy pokazać, do czego on w trudnych czasach może służyć, także, nie wiem, ich rówieśnicy w Ukrainie drukują peryskopy, protezy, nawet y, takie kopie cyfrowe, zabawy, które Rosjanie minują. To, czy takich to po to, żeby wybuchły w rękach. To jest koszmarne, okropne, ale to też pokazuje, że szkoła może być, jest wyposażona też w takie rzeczy, które gdyby połączyć kropki, to może by miały znacznie więcej sensu i tu dochodzę do ważnego elementu, ty użyłeś, bo ja to tak intuicyjnie, no i ze mną katastrofa jest po prostu, bo jestem z Warszawy i z Żoliborza i w ogóle, jak najgorzej, ale teraz ochoty, ale generalnie zawsze z takich miejsc. Natomiast wydaje mi się, że jest taki narastający problem. W stoczni też jakoś go próbowali zidentyfikować i te a ty go bardzo dobrze opisujesz. No nie wiem, w socjologii to się nazywa przystankowicze. Po angielsku pamiętam, kiedyś przeczytałem, że taka kategoria mentalna problemu nowhere to go. Znaczy takich miejsc w Polsce, gdzie właściwie nie ma gdzie przysiąść, nie ma co razem zrobić. Można iść na przystanek, stację benzynową czy coś takiego. I tak mi się w głowie układa postać takiego chłopaka, z którego w miejscowości wszystkie ładniejsze i zdolniejsze dziewczyny już Dawno wyjechały, no i oni tam sobie chodzą. Ja to nazywam zbędność mężczyzn i widzę, że ona się pogłębia, nie tylko w sensie ewolucyjnym, że już od pewnego wieku nie bardzo wiadomo po co jesteśmy, ale też i nie dotyczy tylko chłopaków, którzy zostali w małych miasteczkach. No także coraz częściej to jest duży problem, także polityczny. Że może skończyć nawet dwa uniwersytety, i tak ci tak bardzo, że ta obietnica podstawowa jakby nie działa. I po co są te chłopaki? Robi się dość skomplikowane pytaniem, i jest dużo. Nie chcę bardzo wchodzić w politykę, no, ale to jest po prostu tak żyzne pole, żeby przejść i powiedzieć, że mam rozwiązanie, i też chciałem cię o to zapytać. Na końcu audycji, ja już teraz tu jestem, o te jakby toksyczne formy reprezentowania męskości, bo one. Też są. I nie chodzi mi wcale o tam siłownie i wielkie karki, tylko takie właśnie trochę przebrane za jakąś formę, no nie wiem, religijności nawet. Jakbyś trochę o tym powiedział. Czy to widzisz w tym jakieś zagrożenie? No oczywiście... Łatwo jest chłopakom trafić w takie powiedzmy niekorzystne, niebezpieczne nawet kręgi. Akurat jednym z tematów trzeciego kongresu mężczyzn jest wpadanie w kręgi przestępcze. Będziemy rozmawiać i z wychowawcami zakładów poprawczych, i z byłym dyrektorem zakładu karnego o tym, jak Chłopacy trafiają do środowisk przestępczych i to zaczyna się, oczywiście to jest daleka droga, ale od tego myślę poczucia, że to jest wina chłopaków, że oni są trochę wykluczani jednak z tego środowiska szkolnego, że nie czują tam przynależności i nie mają możliwości zbudowania własnego statusu w grupie, to znaczy takiego szacunku i ze strony nauczycieli, i ze strony innych osób, dlatego że z jednej strony mogą być wyśmiewani przez, myślę głównie chłopaków, że są kujonami, jeśli się z wszystkiego dobrze uczą, z drugiej strony, przez nauczycieli mogą być krytykowani właśnie, jeśli albo są niegrzeczni, albo się skupiają zbytnio na czymś, co może być ich pasją, na przykład właśnie jak piłka nożna niekoniecznie jest rzeczą szkolną, tak? Czyli in, szkoła po prostu inne rzeczy docenia niż zazwyczaj ci młodzi chłopacy się nimi zajmują. I akurat rozmawiałem z Jakubem Dymkiem z dwóch lewych rąk wczoraj o tym, że jest ogromna luka, w tych autorytetach czy w przestrzeni publicznej, gdzie nie ma autorytetów, które by mówiły konstruktywnie do mężczyzn i oferowałyby im jaką, jakieś właśnie i zrozumienie świata i jakieś wyjście do przodu, więc bardzo łatwo jest zostać influencerem właśnie rozmawialiśmy o tym, że gdyby któryś z nas chciał zostać takim coachem jak, nie wiem, amerykańscy znani coachowie i e, instagramerzy, youtuberzy, to bardzo łatwo można to zrobić, mieć setki tysięcy wyświetleń, mówić o tym właśnie, o na przykład lux maxingu, czyli jak najlepiej rozwinąć swój wygląd, żeby dobrze wyglądać na Tinderze i żeby być atrakcyjnym dla kobiet. Nie wiem, czy, czy słuchacze wiedzą, ale właśnie są takie filmiki na Instagramie, bardzo popularne, że jak się weźmie ołówek między zęby i zacznie wykonywać jakieś ruchy żuchwą, to wtedy się ta żuchwa robi bardziej kanciasta i wtedy kobiety na to lecą i tak dalej. Więc jeśli ktoś renuje żuchwę, to jest jeszcze pół biedy. Jak zaczyna brać sterydy, jak fiksuje się właśnie na tym, że jego tożsamość będzie i jego samopoczucie będzie zależało od tego, czy ma 5% czy 7% tłuszczu i wtedy dobrze widać te mięśni i żyły, czy, czy ich nie widać, no to to już jest problematyczne. A niestety współczesne technologie nas do tego skłaniają, bo kultura robi się, nie tyle kultura taka publiczna, co taka prywatna, prywatne życie robi się bardzo wizualne. Wrzucamy zdjęcia na Instagrama, żeby wszyscy wiedzieli, jakie mamy świetne wakacje i jacy w ogóle jesteśmy szczęśliwi. A do tego dobieramy się w pary bardzo często online przez aplikacje randkowe i można znaleźć nie tylko tych coachów, y, którzy mówią, jak najlepiej wyglądać właśnie na aplikacji randkowej, na zdjęciu, ale także są usługi fotograficzne, sesja na Tindera. Czyli jest to cały biznes, który obraca się wokół tej samotności, monetyzuje samotność zwłaszcza mężczyzn, no bo jednak na tych aplikacjach randkowych mężczyźni dostają znacznie mniej lajków, czy znacznie mniej meczy. Znacznie trudniej mężczyznom dopasować się, zdobyć zainteresowanie kobiet niż odwrotnie, niż w drugą stronę. Mężczyźni są powiedzmy mniej wybredni i, i lajkują znacznie częściej, więc ta konkurencja jest naprawdę bardzo, bardzo silna, no i pojawia się właśnie odpowiedź na te problemy chłopaków ze znalezieniem Akceptacji i statusu w formie właśnie tych influencerów. No trochę żeśmy tutaj na, y, nastraszył. Ja nawet czasami próbuję rozszyfrować to. Już zapomniałem, jakieś się nauczyłem, co oznaczają te wszystkie bycie tam gamą, betą, Alfą i tak dalej. Nie, nie nadążam zupełnie. Kim tu jesteś. Ja też nie więc... nie, nie wiem. No nie, to nie wiem, kim my nie, jesteśmy. Ale... Boję się, że jestem jakąś zetą albo. Nie wiem kim, no nie powiem o mego, ale no coś takiego jest, że ja po prostu się trochę w tym gubię, ale rozumiem, że ty użyłeś tego słowa, że to jest godność, szacunek, respect, że on jest bardzo ważny, że potrzeba przynależności jest ważna i ona się musi jakoś zrealizować, nawet jeśli realizuje się ciemno i plemiennie. Wszystko jedno, no tacy po prostu jesteśmy, no. czy to jest bycie fanatycznym fanem, zbieżność nie jest przypadkowa wcale i tak dalej, ale wróćmy teraz, chcę żebyś powiedział, bo w książce piszesz o tym jako też badacz ilościowy, no na przykład ta kwestia długości życia zdrowia, tak, no, bo tutaj też coś bardzo dziwnego się dzieje, no zawsze wiedzieliśmy, że mężczyźni żyją z różnych powodów być może krócej, są mniej potrzebni ewolucyjnie niż babcie, no różne są wyjaśnienia dlaczego wcześniej, ale w Polsce to jest jakoś niepokojące, jeśli chodzi o różnego rodzaju zachowania dysfunkcjonalne samotność, to o tym wiemy, może to państwa dziwić, bo ci chłopcy są cały czas w internecie a jednocześnie najwyższy wskaźnik poczucia samotności to są właśnie chłopaki ale jakbyś trochę powiedział właśnie o, o zdrowiu z punktu widzenia, bo chłopacy nie chcą o tym sami mówić, no więc jak to jest z tym naszym zdrowiem jako chłopaków i mężczyzn? Ogólnie jest źle i wydaje nam się, że to jest naturalne, bo myślę każdy z nas ma w rodzinie babcię, która owdowiała, tak? mamy dziadka, który zmarł wcześniej i wydaje nam się, że tak musi być, bo tak zawsze było, ale wcale tak być nie musi, to znaczy ta różnica nie musi być aż tak duża. W Polsce różnica długości życia między kobietami a mężczyznami wynosi ponad 7 lat. W krajach bałtyckich, na Litwie, Łotwie to jest nawet około 10 lat, a w Holandii, Szwecji to są 3 lata. Czyli można powiedzieć, że mężczyźni w Polsce mogliby żyć spokojnie o 4 lata dłużej, gdybyśmy mieli taką lukę płci jak... Ja zapytam o Rosję i to, nich. bo tam są... No tak. Tam, tam jest też ponad 10, 10 lat 10, na pewno, 15 lat. jeśli dobrze pamiętam to jest rzeczywiście teraz 11 albo, albo więcej, ale oczywiście też trzeba brać pod uwagę wojnę i jeśli właśnie spojrzymy na te kraje ogarnięte no, wojną to zwłaszcza właśnie życie mężczyzn się radykalnie skraca, bo walczą młodzi mężczyźni, tak? którzy mieliby przed sobą jeszcze 50 lat życia, a, a po prostu giną. No ale właśnie nawet w tych warunkach pokojowych w krajach postkomunistycznych mężczyźni żyją znacznie krócej. I to częściowo wynika, myślę, z poziomu rozwoju i będzie się poprawiać w miarę jak się bogacimy. Będziemy mieli lepszą ochronę zdrowia dzięki temu, że będziemy mieli więcej pieniędzy w budżecie siłą rzeczy, że będziemy mieli lepsze technologie. Będziemy pracować, myślę, z mniejszym obciążeniem fizycznym, dla, z mniejszym obciążeniem dla naszego zdrowia i w bezpieczniejszych warunkach dzięki temu, że się poprawiają technologie. Ale też możemy zrobić znacznie więcej. Możemy zadbać o to, żeby przepisy BHP były bardziej aktualne, bo jednak od kilkudziesięciu lat nie były właściwie zmieniane, na przykład normy dźwigania, które też są bardzo nierówne ze względu na, na płeć. Możemy zadbać o kampanie informacyjne, o to, żeby mężczyźni się badali, bo mamy już, i to jest świetne, najpierw była profilaktyka 40+, teraz jest program Moje Zdrowie, gdzie każdy 20 latek i, i starszy może się przebadać co kilka lat, kompleksowo pójść na, na całą serię serię badań i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku i z tego korzysta dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn. Więc mężczyźni rzadziej się badają i gdy my o tym mówimy publicznie jako stowarzyszenie, dostajemy dwie reakcje od mężczyzn. Pierwsza jest taka, że nie wiedziałem o tym programie, czyli trzeba znacznie lepiej informować i łatwo się na to zapisać, bo można wejść na swoje internetowe konto pacjenta, na swoją aplikację na telefonie i po prostu się zapisać na te badania. A druga reakcja jest taka, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wziąć dzień wolnego i pójść na badania, dlatego że płaca mężczyzn znacznie częściej zależy od tego, czy rzeczywiście są w pracy i ile w Ile wypracowali? I muszą być w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, czy to jest budowa, czy to jest jazda tirem, czy są marynarzami i tak dalej. Muszą być po prostu w tym miejscu, kiedy przychodnie pracują i przyjmują pacjentów i mogłyby ich przybadać. Oni niestety wtedy po prostu nie mogą tam To chyba też jest kulturowo takie. że kobiety no bardziej są uważne na swój stan zdrowia, na profilaktykę, częściej się badają. Tak, zdecydowanie. I to wynika trochę z tego, że mając 18-19 lat, gdy dziewczyny i chłopacy wychodzą z domu rodzinnego, wychodzą pod opieki rodziców. Dziewczyny wciąż chodzą do lekarza, choćby dlatego, że idą do ginekologa, chcą mieć dostać leki antykoncepcyjne, albo inne hormonalne, albo niedługo później zachodzą w ciąży i też są cały czas pod kontrolą lekarza, więc to badanie się po pierwsze jest niemal właśnie wymuszone, a po drugie jest czymś zupełnie normalnym, tak? do lekarza się chodzi. Natomiast mężczyzna mając lat 20 właściwie nie potrzebuje iść do lekarza, jeśli mu się coś nie stanie, jeśli nie złamie nogi, nic mu się nie dzieje, nic go nie boli, no to nie ma takiej potrzeby, żeby, żeby korzystać z lekarza cały czas, więc trzeba sobie świadomie pomyśleć o tym, że jednak warto zainwestować w zdrowie i, i pójść na to badanie przesiewowe, nawet wtedy, jeśli nic mi nie jest. A człowiek jakbyś do mnie mówił. Hm. Wiesz to mi jest głupio bardzo, kiedy że... Kiedy ostatnio robiłeś badania przesiewowe? No nie w ogóle, no nie wiem. no Dopiero jak mi się coś stało ostatnio, to naprawdę byłem u lekarza, się przeraziłem, no ale mam już swoje lata, natomiast w tym wieku w ogóle mi takie rzeczy nie przychodziły do głowy i myślę, że no nie wiedziałem też o tych programach, że mogę, myślałem, że to właśnie zawsze miałem jakieś takie skojarzenia do czasu, sam stałem się seniorem, że to w ogóle jest nie dla mnie, że mnie to nie dotyczy, że właśnie nie mam tego problemu i to się pewnie coś w głowie zmienia. Ale wracamy do innych elementów, których ta różnica jest dosyć widoczna i ciekaw jestem, bo to dotyczy też rynku pracy, płac, długości wieku emerytalnego. Ja na przykład, nie wiem, są niepopularne poglądy, ale właściwie od dawna się dziwię, dlaczego w Polsce. Po pierwsze wiek... Nie mogę zrozumieć, bo to będzie prawie politycznie, ale można wygrać i zostać prezydentem twierdząc, że nigdy nie podpisze się ustawy, która wydłuża wiek emerytalny. To mnie dosyć dziwi, bo tak jak myślę zdroworozsądkowo, może teraz, teraz mi powiesz, że ja się kompletnie mylę, ale to będzie bardzo trudne, nie wydłużenie tego wieku, a druga rzecz to jest wyrównanie tego wieku. I teraz jak ty się na to zapatrujesz, to jest jeden z elementów tej, powiedziałem, emancypacji. Polska jest ostatnim krajem Unii Europejskiej, który nie ma planu wyrównywania wieku emerytalnego. Wszystkie inne kraje, nawet jeśli wciąż mają nierówny wiek to przyjęły już jakąś ustawę, która to wyrównanie planuje i no zazwyczaj, czy chyba zawsze jest to wyrównanie w górę. I wiek emerytalny jest szalenie skomplikowanym tematem, dlatego że z jednej strony jest właśnie na przykład nasze stowarzyszenie, które mówi, że nierówny wiek to jest dyskryminacja mężczyzn z wielu powodów. Również dlatego, że 60-latki mogą kontynuować pracę i mieć PIT zero. PIT zero dla seniora, czyli 60-latka wybiera, czy przechodzi na emeryturę i zaczyna pobierać zamiast wpłacać do systemu. Czy pracuje dalej, rezygnuje na razie z emerytury, ale nie płaci podatku dochodowego. Tymczasem jej kolega na tym samym stanowisku będzie płacił i podatki, i składki, i nie ma żadnego wyboru. A w dodatku właśnie w tym najstarszym wieku jest najwięcej statystycznie wypadków przy pracy. Więc ten temat to jest też temat konfliktu międzypokoleniowego, gdzie widzimy, co zrobił obecny rząd jako pierwszą taką dużą reformę, rentę wdowią. Dlatego, że wdowy i w znacznie mniejszym stopniu wdowcy to jest bardzo duża grupa wyborców. Elektoratu. Tak, to, są, to jest ponad 2 miliony osób, które można było od razu jakoś no powiedzmy, udobruchać. Tak? No to jest niestety droga do nikad. Jeszcze chcę Cię zapytać, bo rozumiem, że na rynku pracy jest sporo do zrobienia, podnosisz też te kwestie, że no i tak, i te ciężary pracy, wypadki śmiertelne przy pracy, no to było głównie związane z pracą po prostu fizyczną, to jest dosyć naturalne. No i to zdziwiło mnie to, bo rzeczywiście prób samobójczych wśród dziewczyn jest pięć razy więcej, ale samobójstw jest sześć razy więcej wśród mężczyzn. To też daje dosyć domyślenia, bo to wyraźnie jest jakaś inna reakcja na różnego rodzaju deficyty i ona jest taka sroga, powiedziałbym. No. Znaczy Prób samobójczych w znaczeniu prób nieudanych, To nieudanych. rzeczywiście tak, jest tak. więcej. No, po prostu mężczyźni i kobiety popełniają próby samobójcze w różny sposób. Dla mężczyzny myśl o tym, że on się obudzi i że to będzie jego kolejna życiowa porażka, że nawet to mu się nie udało. Jest, jest straszna po prostu, a do tego te statystyki, to mówią eksperci, których cytuję też w książce, ta statystyka jest prawdopodobnie niedoszacowana, dlatego, że gdy mężczyźni dzwonią na przykład na telefon zaufania dla mężczyzn, gdzie mogą porozmawiać z psychologami, właśnie mężczyznami, co też jest rzadkie w tym zawodzie, i skorzystać z jakiegoś pierwszego wsparcia i pokierowania, gdzie mogą się dalej udać po pomoc, no to ci eksperci mówią, czasami mężczyźni dzwonią, żeby powiedzieć, że oni wsią w samochód i owiną się wokół drzewa, tak żeby nikt nie pomyślał, że oni właśnie przegrali i popełnili samobójstwo, tylko właśnie za bardzo się rozpędzili i przeszarżowali z tą swoją męskością i po prostu mieli nieszczęśliwy wypadek. Weszliśmy no, na bardzo trudny teren. Pomówmy jeszcze o takiej, bo w tej twojej książce nie jest tylko lament i rozumiem, że działalność stowarzyszenia i zbliżający się, ale już kongres, który się odbył, to takie trochę takie skaczemy w czasie, to jest jakieś ciekawe bardzo środowisko. Trochę powiedz, jak, jak ludzie po, po, zbierają się pod tą budkę. Jakiego rodzaju widzisz tam środowiska, bo widzę różne tam męskie kre... No tego się coraz więcej w tej chwili. Ci mężczyźni widzę nawet oferta komercyjna. No taka dobra, będziemy, nie wiem, heblować drewno. No wiesz, takie różne rzeczy takie. Od takich kompletnych Kumba ja usiądziemy, potrzymamy się za ręce. Poprzez takie preperskie bardziej my tu dzielni i tak dalej. No, nie, nie. Jakbyś trochę powiedział, co, jak już żeśmy powiedzieli, to jest problem nazwany to z jakich stron pojawiają się no właśnie te takie elementy krystalizacji tego? Rozumiem, że wiele z nich spotka się po prostu na tym sobotnim kongresie, spotkało się. Tak, ta różnorodność uważam jest świetna, to znaczy mamy rzeczywiście bardzo dużo najróżniejszych organizacji męskich, z których niektóre możemy oceniać właśnie jako zbyt Miękkie, inne jako zbyt tradycyjne i tak dalej. No każdy ma inne potrzeby, ale myślę, większość z nich nie jest polityczna, a właśnie tworzy te przestrzenie, gdzie możemy spotkać bardzo różne osoby. Na przykład spacer męski, który się odbywa co miesiąc w wielu miastach, gdzie mężczyźni właśnie mogą się spotkać o wyznaczonej godzinie i porozmawiać z innymi mężczyznami. I tam przychodzą najróżniejsi ludzie. Jak Kongres Mężczyzn, właśnie, gdzie już na pierwszym kongresie zrobiliśmy panel organizacji mężczyzn, gdzie zaprosiliśmy i te, które były takie powiedzmy radykalnie, ekstremalnie lewicowe i progresywne, mówiące o czułej męskości, o przytulaniu się i tak dalej i mężczyzn świętego Józefa, którzy są być może jedną z największych organizacji mężczyzn w Polsce, dlatego, że przy wielu parafiach powstają właśnie takie koła mężczyzn, którzy chcą porozmawiać o swoich doświadczeniach, o tym jak właśnie w zgodzie z Bogiem i z religią rozwijać swoje ojcostwo, swoją rolę w społeczeństwie i tak dalej. W taki sposób e, uważam bardzo konstruktywny. To mój ulubiony święty, święty Józef. Nic chyba nie powiedział w ogóle, a przy okazji patron dobrej śmierci. No też taki trochę przykładny mężczyzna, Mężczyzna, tak? to czy znaczy gdzieś? gdzieś wziął, wziął, wziął to na, na miał... siebie, tak bym powiedział. Wziął to na, na siebie, zaakceptował, <grym> yy, został yy, właśnie ojcem. A w ogóle o tym powiem, bo ja tak. to podpocząłem, no jest też kwestia, wiem, że ja bałaganie trochę, ale zagadnienia, wymiar sprawiedliwości, ustanawianie ojcostwa. No widzę, że często spotykam ludzi, no na swojej drodze, jak każdy, takich, którzy uważają, że przez ten system zostali bardzo pokrzywdzeni, że to do mnie kwestionowanie kompetencji rodzicielskich ojców. No, że coś jest, wiem, że to był na oddzielną audycję, ale widzę, że to budzi dużo bólu i dużo gniewu tak naprawdę. Um, tak, to, wciąż masz, piszę, że to jest... Masz dużo bardzo, tam widziałem, to, to jest dobrze wymiarowane, bo akurat statystyki wymiaru sprawiedliwości... Powiedzmy, że są wciąż wybrakowane i my jako stowarzyszenie składamy petycję o to, żeby zbierać więcej danych, które będą bardziej wiarygodne na temat tego właśnie, ilu ojców rzeczywiście chce się opiekować dziećmi po rozwodach, ilu wnosi o te wnioski, ilu ma potem przyznaną tą opiekę, ilu ma często władzę rodzicielską, ale nie mogą widywać swoich dzieci. Ale często to też bywa, czy czasami bywa to w drugą stronę, że to ojciec uniemożliwia kontakty matce z dzieckiem, więc... Potrzebujemy tutaj no, silnych, takich systemowych rozwiązań, być może nawet jakiejś rewolucji w podejściu do właśnie zajmowania się dziećmi w sytuacji rozstaniowej, bo to dotyczy kilkudziesięciu tysięcy dzieci rocznie rozstania. tak? Nie mówię, że te konflikty takie bolesne, czy takie już naprawdę ekstremalne, ale rozstania dotyczą bardzo wielu dzieci i piszę w książce, że mnie to zaskoczyło, jak powszechne jest to zjawisko, to znaczy jak łatwo spotkać właśnie zwłaszcza ojców, którzy mają to do Świadczenie bycia poszkodowanym albo w procesie rozwodowym, albo przez swoją byłą partnerkę, albo no właśnie przez to, że nie można wyegzekwować tych kontaktów, które są zasądzone, także jednak domyślnym rodzicem jest matka, a ojciec właśnie może być tylko na weekend, tak, albo co drugi weekend. To jest jakieś takie, pewnie, być może nawet najczęstsze rozwiązanie, czy domyślne, że matka opiekuje się dzieckiem, a ojciec ma tylko kontakty. A domyślnym rozwiązaniem jednak powinno być, myślę, to, że, że dziećmi rodzice zajmują się porówno. Że jest jakaś symetria, tak. Ludzie myślą, co też jest ważne, o spójności wymiaru sprawiedliwości z punktu widzenia norm konstytucyjnych i tak dalej, ale to państwo widziane od dołu i ten wymiar sprawiedliwości, o tutaj mówimy, on w ogóle tego nie dotyczy. I innego rodzaju, nie wiem, przyzwyczajeń, stereotypów. I też to jest taka sytuacja, w której mężczyźni w wielu krajach jako pierwsi, właśnie ci ojcowie z doświadczeniem rozwodu, rozstania, pierwsi się mobilizują. I jest naprawdę mnóstwo organizacji ojcowskich w Polsce, bardzo różnych, często też ze sobą skonfliktowanych, o bardzo różnych podejściach do życia i, i polityki, ale oni po prostu jako pierwsi zauważają swoją płeć, to znaczy zauważają, że są skrzywdzeni ze względu na to, że są mężczyznami, a do tego z ich perspektywy państwo ma twarz kobiety, to znaczy oni wchodzą na salę sądową i tam 85% sędziów rodzinnych to są kobiety, więc tam zazwyczaj jest sędzia, która będzie o tym decydować jest ich była partnerka są adwokatki, bo też większość prawników obecnie to są kobiety, a do tego w tych sprawach rozwodowych być może jeszcze, jeszcze więcej do tego panie psycholożki i pedagogzki, które wydają opinię o tym, czy ojciec jest zdolny do zajmowania się dzieckiem. No i co ciekawe, też on musi udowodnić, że może się zajmować dzieckiem, natomiast nowy partner matki właściwie może od kolejnego dnia mieszkać z tym dzieckiem tak? i żadnego papierka na to nie, nie potrzebuje, co też ich dodatkowo poli. No to, to może, jak mówiłem o tych segmentach lektoratu, to o tym warto pomyśleć, bo on się bierze z głębokiego poczucia krzywdy i niesprawiedliwości i on nie, nie zniknie, ma charakter trwały, strukturalny i ktoś znajdzie zapałkę, żeby tam ją podłożyć. Tak, dokładnie. Jeśli no więc... ktoś na przykład ma bardziej sympatie lewicowe, no to myślę, że lewica obecnie odrzuca tych ojców od siebie. To znaczy kwestionuje w ogóle to zjawisko, kwestionuje język, którym się, czy zakazuje języka, którym się o tym najczęściej mówi i przez to trudno w ogóle zacząć dyskusję. Ci ojcowie są spychani w stronę właśnie bardziej radykalną. Jednocześnie w związku z tym, że rząd działa i bardzo wolno w tych kwestiach i ma bardzo niekonkretne powiedzmy pomysły na, na rozwiązania, mimo deklaracji pana ministra Żurka, który też ma zresztą takie osobiste tak. doświadczenia. No i pierwsza konkretna propozycja wychodzi od Konfederacji, która proponuje ustawę bardzo prostą, właśnie o alienacji rodzicielskiej, o tym jak egzekwować kontakty i to oni zostają tymi, jak to się nazywa w, w politologii, właścicielami tematu. No to dokładnie Więc tak, te tak. nisze jakby są jak najbardziej do zagospodarowania ze strony powiedzmy każdej politycznej i pytanie, kto po nie pierwszy sięgnie. No właśnie, bo ty też mówisz w swoim, swoim raporcie i to chyba widzimy, że jest taki, upraszczam w tej chwili, ale że tak, lewica to bardziej dziewczyny, a prawica to bardziej chłopaki. W ogóle widzę, że jest jakiś problem, także obserwując to pokolenie, że oni prawie ze sobą nie rozmawiają. No czy to... To, to jest takie tak dziwne, są po prostu jakieś dwa różne kosmosy yy, i tego nie ma. Jak się na to jeszcze ułoży i do zbroi konflikt polityczny i że tak go będziemy zasilać, no to to jest zła wiadomość. No, ale w waszym kongresie jest kilka, widziałem na kongresie, na tym spotkaniu. Też są, pojawiają się kobiety i rozumiem, że to nie jest tak, że to jest wyłącznie refleksja prowadzona tak jak w ruchu feministycznym, bo trzeba uniknąć właśnie tego, że, te, że one sobie są w ekstremalnych formach nawzajem potrzebne, tak bym powiedział, bo tak trochę jest. Natomiast rozumiem, że kongres i to spotkanie tych różnych środowisk nie jest zbudowane na opozycji wobec, ma pewną symetrię oczywiście, ale to nie jest tak, że walczymy teraz z feministami i feministkami. To, tak, to jest myśl, symetria rodzaj... to jest dobre słowo i w stowarzyszeniu mamy około 120 osób teraz, i to są głównie mężczyźni, ale także kobiety. Mamy osoby, które sympatyzują z Konfederacją i mamy osoby, które są członkami aktywnymi partii Razem czy członkiniami. Więc udaje nam się stworzyć taką przestrzeń, w której możemy zjednoczyć się wokół jakiejś sprawy czy serii spraw i rozmawiać ze sobą i wspólnie działać, mimo że mamy właśnie różne sympatie i tożsamości polityczne? To bardzo temu kibicuję bo szukam, w ogóle to jest oczywiste, że szukamy tych elementów tkanki łącznej, to znaczy rzeczy, w których inny rodzaj więzi, nie wiem, pokoleniowej, Młodzi ludzie na przykład domagają się jakiegoś, nie wiem, reprezentacji, awansu politycznego i wchodzą tymi pociągami, wsiadają do tych, które jadą najszybciej, najbardziej radykalnie, bo inni nie mają na to pomysłu. I to dotyczy zarówno ludzi z prawa, z lewa itd. i tak dalej. Rozumiem, że wam się udaje pielęgnować jakiś taki pogląd, że to nie jest zarezerwowane tylko do tej części, nie jak to powiedzieć, konserwatywnej czy prawicowej wręcz, tylko rozumiem, że to jest zagadnienie, które no i słusznie ma bardziej horyzontalny charakter. Tak, wciąż starałem się pokazać, że każdy, niezależnie od swoich zapytań, opatrywań może wziąć któreś z tych rozwiązań i zacząć je albo wdrażać, albo popierać, zależnie od tego, czy jest zwykłym obywatelem, czy ojcem, czy politykiem. I mogą rzeczywiście wziąć, korzystać i, i realizować te postulaty. Na kongresie mężczyzn też jest panel polityków, w którym występują i poseł Konfederacji, i rzecznik Lewicy, i była kandydatka na prezydenta, pani posłanka Senyszyn. Więc jest i poseł Józef, Marcin Józef Faciuk, który wystąpił z Koalicji Obywatelskiej jest myślę głównym orędownikiem spraw mężczyzn w Sejmie. Właśnie dlatego, że myśli niezależnie i ponad tymi partyjnymi podziałami się z nich wyrwał i może się zająć takimi tematami, które są niewygodne. Więc właśnie myślę, że jesteśmy w takim momencie, gdzie społeczeństwo zaczyna sobie uświadamiać, że jest ta druga strona nierówności płci. Ja zresztą chciałem, żeby to był podtytuł pod tytuł mojej książki, właśnie dlatego, żeby pokazać wprost, że ja piszę tylko o tej jednej stronie, tak? że to nie jest tak, że ja neguję pierwszą tą znaną stronę nierówności, tylko, tylko skupiam się na tej drugiej e, świadomie. E, społeczeństwo teraz coraz bardziej sobie zdaje z tego sprawę i teraz pytanie, kto znajdzie na to lepszą Ale odpowiedź. Ale też ty mówisz bardzo ważną rzecz, że można to i ludzie chcą myśleć. Ciekawe, czy będziecie wysyłać kiedyś do siebie delegację. Wy małą delegację na kongres kobiet, a oni do was na Możę kongres. powiedzieć, że dostałem zaproszenie na lokalny kongres kobiet na razie w Toruniu we wrześniu i oczywiście, że dostaliśmy jako stowarzyszenie i oczywiście zamierzam się tam pojawić i jestem wdzięczny. Cieszę się, że właśnie próbujemy się w ten sposób jakoś ze sobą komunikować. W książce też rzucam pomysł okrągłego stołu kongresu no właśnie, kobiet zapytać, i mężczyzn. jakby to było, bo ty gdybyś był, no ok, macie tam nawet polityków, przez chwilę to ty jesteś, znaczy nie marzysz o tym, ale pełnomocnikiem rządu do spraw równości płci, ale co właściwie poza tym, że mogą bardzo zaszkodzić, to co w politykach publicznych tak na serio... Można by zrobić, żeby jakoś, i to też jest ważne i to zauważasz, że to nie jest gra o sumie zerowej. To znaczy te rzeczy, których mogą domagać się mężczyźni, nie muszą oznaczać, że domagają się tego kosztem kobiet. Jeżeli wyłączymy ten mechanizm, no to nie jest jak wybory właśnie. To znaczy każdy wyborca, którego nie weźmiesz ty, biorę go ja. I on w Polsce działa bardzo polaryzacyjnie. To jakbyś powiedział o tym, taka dobra polityka. Jak to było? Arystotro... Roztropna troska o dobro wspólne. Zapraszam. Jakby to miało wyglądać? Jest wiele działań, które politycy mogą podjąć i niektóre z nich są bardzo proste, bo są prawne, ale jednocześnie bardzo trudne, jak właśnie nierówny wiek emerytalny, jak nierówna kwalifikacja wojskowa. Jest jedno działanie, które rząd podjął, zmienił przepis i to jest druga kąpiel dla więźniów mężczyzn. Dotychczas do końca zeszłego roku kobietom przysługiwały dwie kąpiele w tygodniu, a mężczyznom jedna. Teraz to zostało wyrównane. Nadal kobiety mają codziennie dostęp do ciepłej wody, a mężczyźni nie ale przynajmniej jedną nierówność prawną udało się zlikwidować. My wzywaliśmy Ministerstwo Rodziny wielokrotnie do tego, żeby na przykład zrobić audyt równego traktowania w spółkach Skarbu Państwa. I on oczywiście objąłby te znane problemy nierównych płac, czy nierównych awansów, przemocy w miejscu pracy, nie tylko seksualnej, ale też mobbingu i, tak dalej, i zatrudnianiu ale również powinien objąć na przykład to, że konduktorzy w polskich kolejach państwowych nie otrzymują posiłków, a kobiety na tych samych stanowiskach otrzymują posiłki. To wynika z przepisów BHP i z tego, jak PKP oszacowało wydatek energetyczny podczas jednej zmiany. Słyszymy, że podobnie jest w Poczcie Polskiej, że podobnie jest w, w innych właśnie spółkach Skarbu Państwa, czy w kolejach mazowieckich na przykład kobiety dostały premię na Dzień Kobiet. więc też... też Dzień Mężczyzn. No właśnie, no i teraz pytanie... Czy mężczyźni Czyli też nie chcesz odebrać kobietom o posiłku, tylko chcesz, żeby. Oczywiście. I tak. ciągle możemy puszczać kobiety przodem w drzwiach. Myślę, że tak. To jest pewien problem, myślę, że wymagałby dłuższej dyskusji, czy na ile chcemy, i jesteśmy gotowi zrezygnować z, z, też z tego tak zwanego to życzliwego sytuizmu. Mo może właśnie zostawmy te indywidualne wybory, proponuję. No, no tak, wiem. więc wiele. To też jest stanowisko stowarzyszenia, że musimy pozwolić ludziom na indywidualne wybory. Że nie chodzi o to, żeby wszędzie było po 50%. Kiedyś jeden ze znanych prezesów partii politycznych został nieprzyłapany, przyznał się, że czytał. Tego. Więc myślę, że gdybyście chcieli państwo politycy czytać Gulczyńskiego, bardzo do tego namawiam i mimo tego, że jesteś też rozchwytywany, to dziękuję ci bardzo, że znalazłeś czas na rozmowę ze mną. Temat pewnie będzie wracał. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy. Klama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No Ci panowie z MediaExpert! I jeszcze tego starego grata zabrali. wygodniej za darmo. Teraz w MediaExpert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach MediaExpert i na MediaExpert